przyjdź Duchu Święty, przyjdź Duchu Święty prosimy Cię do naszych serc otwieraj nas na Słowo Boże Słowo Boże dotykało nas i objawiało nam wiarę By Słowo Boże uczyło nas wiary. bo ten temat będzie dotyczył wiary wiary jako odpowiedzi naszego życia na wezwanie Boże to jest temat o wierze Chcemy spojrzeć na pięć osób w Biblii, które uwierzyły. Pięć osób, bardzo zwykłych, podobnych do nas. Pierwsza osoba, która uczy nas wiary, to ojciec naszej wiary, czyli Abraham. W rodzaju, w rodzaju 12.1 widzimy powołanie Abrahama. Bóg powołuje Abrahama. To słowo, jego powołania zaczyna się od zwrotu, gdy Bóg mówi, wyjdź z Twojej ziemi rodzinnej i z domu Twego Ojca do kraju, który Ci ukaże. I wyobrażamy sobie Abrahama, który ma prawie 100 lat, który ma życie już poukładane, jak każdy człowiek w tym wieku, wszystko poukładane, rodzina, gospodarstwo. Takiemu człowiekowi nie przyjdzie na myśl, żeby coś zmieniać. Żeby wyruszać w drogę A jednak Bóg Ma swój plan I mówi pierwsze słowo do Niego Wyjdź z Twojej ziemi rodzinnej Wyjdź z Twojego Jakiegoś zabezpieczenia Wyjdź z tego W czym dobrze się czujesz Czujesz się zabezpieczony Poukładany I Abraham słyszy To pierwsze słowo Zobacz wyjdź I Bóg nas zaprasza też, byśmy wychodzili z tego, w czym czujemy się bezpieczni, zabezpieczeni, z jakiegoś swojego schematu, swojej rutyny. Bóg nas powołuje, wyjdź, idź ze mną. I ten Abraham idzie w ciemno. On nie wie dokąd. Gdy otworzylibyśmy, zapisz sobie, Hebrajczyków 11,8... Hebrajczyków 11:8 pokazuje nam Abrahama, który szedł, wyszedł, nie wiedząc dokąd idzie. Tak mówi o nim Słowo Boże w innym miejscu 11:8. Szedł, nie wiedząc dokąd idzie. Tak. Wyszedł nie wiedząc dokąd idzie. Hebrajczyków 11, 8. Wyszedł nie wiedząc, dokąd idzie. Jakie posłuszeństwo wiary. Wyszedł nie wiedząc dokąd idzie. Czyli nie miał mapy, nie miał nawigacji, nie miał jakichś wskazówek, wyszedł, nie wiedząc dokąd idzie. Szedł i dał się prowadzić, czego nas tu uczy Abraham, że on szedł i dał się prowadzić. Wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Gdy żona Sara zapytała się, Abrahamie, dokąd idziemy? No to Abraham odpowiedział pięknie, nie wiem, ale idziemy, idziemy. Pokaż na mapie, dokąd nie wiem, idziemy. Idziemy, bo Bóg mnie powołuje, więc bez mapy, bez oparcia w ludziach, wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. I idzie w zaufaniu, I idzie w ciemno. Idzie w ciemno mąż wiary Abraham. I tekst, który przed chwilą my czytaliśmy z listu do Rzymian, czwarty rozdział, który pokazuje nam Abrahama, on właśnie też przedstawia jego nadzieję. Rzymian 4,18 mówi nam, że on wbrew nadziei uwierzył nadziei. Po ludzku wydawało się, że jest stary, po ludzku jest to nielogiczne, jest stary, nie wie dokąd idzie, nie zna celu, nie ma mapy, żona Sara już jest podeszła w, w latach, więc logika ludzka tutaj nie wytrzymuje, a jednak on, widzisz jak mówi Paweł, wbrew nadziei uwierzył nadziei, że stanie się ojcem wielu narodów. Posłuszeństwo wiary, posłuszeństwo Bogu, zaufanie Bogu bez mapy, bez oparcia w jakichś ludzkich zabezpieczeniach prawda? i wbrew nadziei, czyli wbrew temu, co po ludzku wydaje się, ale jednak idzie wyszedł nie wiedząc dokąd idzie dał się Bogu prowadzić Abraham i Paweł pisząc do Rzymian w tym czwartym rozdziale w dwudziestym wersecie mówi o jego zawierzeniu czyli nie okazał wahania ani niedowierzania co do obietnicy Bożej czyli co do słowa Bożego co do tego co Bóg powiedział nie zwątpił nie wahał się ale był oparty na wierze. I Paweł mówi dalej: 21, zobaczcie, mocne słowo. I był przekonany, i był przekonany, że Bóg mocen jest wypełnić, co obiecał. Był przekonany, że Bóg dotrzyma słowa. Amen. Amen. Że Bóg dotrzyma słowa. Przekonany. Jakże jesteśmy do Niego podobni. Chcielibyśmy znać przyszłość, co będzie za miesiąc, co będzie za pół roku, za rok, jak potoczy się życie moich dzieci, wnuków, męża, jak potoczy się w pracy. Chcielibyśmy widzieć przyszłość, tak? A tu Abraham uczy nas, nie mam mapy, nie mam zabezpieczeń, mam tylko Słowo Boże. Bóg mnie powołał we chrzcie W Eucharystii, w bierzmowaniu Na Golgocie I chcę, abym mu ufał Dlatego i ty Idziesz jak Abraham Nie wiedząc dokąd on szedł Ale w zaufaniu W zawierzeniu Bez wahania, bez niedowierzania Z ufnością, że Bóg wypełni swoje słowo Tego uczy nas Abraham I on tak szedł To nie znaczy, że mu było łatwo on miał też upadki, kryzysy, on też plątał się momentami, ale szedł dalej, krok w krok. Bóg go prowadził tak z dnia na dzień i tak Ciebie Bóg prowadzi z dnia na dzień. Nie widzisz przyszłości od razu, daleko, ale widzisz ten dzień dzisiejszy. Widzisz chwilę obecną, tu i teraz. Bóg w Twoim sercu działa. Jak mówi Psalm 119, Słowo Boże dla Ciebie jest jak lampa u stóp, czyli u stóp, czyli to dzisiaj dzisiaj Twoją codzienność Bóg oświetla Słowem. Ty musisz wtedy zaufać jak Abraham, który idzie w ciemno i tego nas uczy Abraham. On idzie w ciemno. Gdy kiedykolwiek usłyszymy o Abrahamie, to będziemy to zawsze pamiętali, że on idzie w ciemno pełen ufności. Amen. Amen. Druga osoba to Mojżesz. W kolejnej księdze Księga Wyjścia. W trzecim rozdziale widzimy powołanie wielkiego przywódcy Mojżesza. W trzecim rozdziale, w wersecie dziesiątym, Bóg wkracza w jego życie i powołuje go. Ale wiemy, że najpierw ten wielki przywódca, przywódca Mojżesz, jest 40 lat u faraona, potem 40 lat w kraju Madian. A w kraju Madian pasie owce, tam w kraju Madian poznaje żonę, tam ma dwóch synków: Gershom, Eliezer pasie owce, 40 lat zwykłego, rodzinnego życia. I po tych 40 latach w kraju Madian, najpierw 40 lat Egiptu, potem 40 lat w kraju Madian. I w tej sielance, kiedy wszystko ma poukładane, pasienie owiec, wkracza Bóg. Wkracza Bóg i, i mówi do Niego, koniec, Mojżeszu, wyprowadź mój naród. Widzisz, wyjścia 30 Bóg przychodzi do Niego i Go powołuje. Idź prze to Teraz. O, idź teraz, teraz, mówi Bóg, teraz idź, posyłam Cię, jesteś posłany, posyłam Cię do Faraona. Bóg mu wyznacza jakieś zadanie, posyłam Cię do wroga, posyłam Cię do tego problemu, który jest w Twoim życiu, posyłam Cię do tej trudności, która jest w Twoim życiu, tak. Posyła nas Pan także do tych trudności, do tych kłopotów. Posyła z ewangelizacją, posyła do naszych rodzin. Posyła go Bóg. Idź przeto teraz, posyłam cię do Faraona, wyprowadź mój lud Izraelitów z Egiptu. I czy Mojżesz od razu tak idzie? Czy Mojżesz mówi, tak panie, oto ja, poślij mnie, idę, wykonam to. Nie, on działa zupełnie przeciwnie. Zupełnie przeciwnie. I gdy patrzymy na powołanie tego człowieka, on jest zaproszony do drogi wiary, to Mojżesz od razu w następnym już wersecie jedenastym widzi problemy. On już stawia pytania, ale to się nie da, nie potrafię, nie dam rady. Same kłopoty. W wersecie jedenastym, pierwsza wymówka Mojżesza. No kimże ja jestem? Ja. Ludzie skupione na sobie. Kimże ja jestem, bym miał iść do Faraona i wyprowadzić Izraelitów. On już ma pierwszy problem. On już stawia opór. Widzisz, stawia opór Bogu. tak? Kimże ja jestem? Następna wymówka, mój Rzesza, to jest rozdział 4, werset jedenasty. Znów stawia opór. A jeśli nie uwierzą, 4-1, a jeśli nie uwierzą, nie posłuchają. Widzisz to, jeśli, a jeśli, tak, a jeśli coś się stanie, nie usłuchają słów moich, mówiąc, że Pany nie ukazał mi się wcale. On ma już problem. I kolejna wymówka, 4,8. Mojżesz mówi: A jeśli nie uwierzą, nie przyjmą świadectwa pierwszego znaku, następna wymówka. I teraz 4,10, następna wymówka. Ja nie jestem wymowny, nie potrafię mówić, nie potrafię przemawiać. Ty byś powiedziała: Nie potrafię śpiewać. Ktoś by powiedział: Ja nie potrafię czytać. Tak jestem niewymowny od czasu do czasu yy, i tak dalej ociężały moje usta język mój zesztygniał i teraz i, i następ i ostatecznie 4,13 ostatecznie 4,13 Mojżesz się poddaje i mówi w końcu szczerze wybacz Panie ale poślij kogo innego stawia opór Bogu mojemu bo się tak naprawdę nie chce on ma wszystko poukładane Żona dwóch synów, owce, gospodarstwo i, i ma porzucić to, ma coś zmienić. Wybacz Panie, ale posikłoby jest skupione na sobie, nie dowierza Bogu, nie dowierza Bogu, i stawia opór aż w końcu jednak ulega. Jakże jesteśmy wszyscy podobni, widzisz, podobni, Bóg nas zaprasza, Bóg nas woła, Bóg na nas czeka, Bóg nam wyznacza jakąś misję i chce, byśmy szli za Nim. Dlatego też nie chcemy być skupieni na sobie, wyrzekamy się wszelkiego lęku, niedowierzania, jakiegoś oporu, bo jeśli Pan powołuje Cię, to On się o wszystko postara w swoim czasie. On będzie działać w swoim czasie, swoimi sposobami. Ja mam tylko powiedzieć tak panie ufam Tobie. Ufam Tobie. Ty mnie poprowadzisz, ty wszystko zwyciężysz. Bądź wola twoja. Tak więc widzimy, że Mojżesz miał podobnie trudności jak i my i my mamy podobne trudności jakie miał Mojżesz. Ale on idzie w wierze i wspólnota całego ludu, który wyprowadza, zostaje włączona w jego, w jego wiarę. W jego wiarę, tak? Na, tylko na początku sam Mojżesz, ale potem cały lud włącza się w wiarę i w Księdze Wyjścia 20 widzimy przekazanie Bożych przykazań. I wtedy to już nie tylko sam Mojżesz, ale cały lud. To jest Synaj, dekalog. Już cały lud idzie w wierze. Czyli od wierzę przechodzimy do tego wierzymy. My jako wspólnota. Oni też zostali włączeni w dar wiary, i pogłębiali to zjednoczenie z Jezusem, przyjmując Boże przykazania i przechodzisz Ty od tego ideę do idziemy Idziemy jako lud Boży, jako wspólnota wiary, bo wiara nas jednoczy, przez to przeszedł Mojżesz wprowadzając w wiarę cały lud Boży, który szedł za nim Amen, Amen. trzecią osobą jest Dawid w pierwszej księdze Samuela, w rozdziale 16, widzimy powołanie Dawida. Rozdział 16, pierwsza księga Samuela. Dawid powołany. To, co jest tutaj bardzo charakterystyczne, to jest to, że on jest ostatni w rodzinie najmniejszy, najskromniejszy taki na marginesie niezauważany po ludzku wydawało się, że się nie nadaje po ludzku wydawało się, że to nie on że nie będzie wybrany a widzisz, Bóg patrzy inaczej niż patrzy świat i czasami też ty myślisz, ja się nie nadaję jest wielu innych lepszych chłopaków Mężczyzn, je się nie nadaje, jestem słaby, je taki, taki. Na marginesie się czuję. A Bóg jednak widzi głęboko w serce. Bóg patrzy i zna to serce. Powołuje jak chce. Nie ze względu na to, co zewnętrznie widzą oczy. Bóg powołuje każdego bardzo głęboko. I to przeżył Dawid skromny, prosty, bo Bóg nie patrzy na to, co widoczne dla oka, ale patrzy w głębi serca i powołuje tego szczególnego króla, umiłowanego przez wszystkich Żydów na wielkiego pasterza, od pasienia owiec do pasterza ludu. Ale Dawid od samego początku jest zjednoczony i na końcu Przepraszam, w tym wersecie 13, 16 rozdział, werset 13, słowo mówi, od tego dnia, od dnia powołania, Duch Pański opanował Dawida. 16, 13, czyli Duch Boży działa w jego sercu i w Twoim sercu działa Duch Boży od chrztu, od bierzmowania umacniasz go w Komunii Świętej Duch Boży działa w Twoim sercu ożywia Cię widzisz i Ty idziesz jak Dawid chociaż wydaje Ci się może czasami przychodzi ta pokusa ja się nie nadaję, ja jestem ostatni ja jestem słaby tak, są lepsi chłopaki dziewczyny i tak dalej ale Bóg powołuje i Duch Boży działa w sercu i w następnym rozdziale 17 od razu wielkie zwycięstwo nad Goliatem nad Goliatem, następny rozdział widzisz w tej pierwszej księgi Samuela. Co chce Bóg przez to powiedzieć? Obracamy kartkę i widzimy werset 46. Kiedy Dawid wyznaje swoją wielką wiarę, że to nie On zwycięży Goliata, ale Pan w moją rękę odda się dziś. Dziś odda się Pan w moją rękę, czyli jest przekonany, że to Bóg da mu zwycięstwo. Nie jego zdolności, umiejętności, ale że pierwszy Bóg da mu zwycięstwo. Po co? Po co właśnie się to dokona w tym 46 wersecie? Aby cały świat się przekonał, że jest Bóg w Izraelu. Ten werset 46 widzisz? On pokazuje, jaką ma wiarę, jakie nastawienie Dawid ma w tym zwycięstwie. Pan to sprawi, Pan pokona, aby cały świat się przekonał, że Bóg jest w Izraelu. I z takim nastawieniem wiary ten pokorny Dawid wkracza w nowe życie, które poprowadzi go do chwały. Do zwycięstwa Ale także do odkrycia Miłosierdzia Bożego Otwieramy drugą księgę Samuela Kolejną księgę I w rozdziale drugim Werset dwa Widzimy jak Dawid Na drodze wiary Dochodzi do zwycięstwa Dochodzi do takiego rozkwitu Co jest jego sekretem? Druga Samuela Dwa dwa trzy dwójki Słowo Boże mówi, co? Radził się Dawid Pana. Widzisz? Radził się Dawid Pana. Pytając go, popatrz, jaki jest sekret Dawida. Czy mogę się udać do tego miasta? Pan mu odpowiada, możesz. I dalej. Pyta znowu Dawid. A dokąd mam się udać? Czyli wiara pytająca. Wiara szukająca. On nie chce decydować. On pyta Pana, on chce iść za Panem. Wiara uległa na głos Boga. Tego uczy nas król Dawid. Tak szedł w wierze od zwycięstwa do zwycięstwa, aż w drugiej księdze Samuela, w piątym rozdziale, widzisz, jak zostaje królem. Nad całym Izraelem, od prostego pasterza do pasterza całego ludu i przywódcy państwa, bo radził się Pana i pytał się o wszystko Pana. Dalej w drugiej Księdze Samuela, w dwunastym rozdziale widzimy, jak Dawid przeżywa grzech. Jak Dawid upada. Druga księga Samuela, rozdział 12. Dawid oddala się od Boga. Dawid zgrzeszył. Druga księga Samuela, 12, 9. Słowo mówi, czemu zlekceważyłeś słowo Pana, popełniając to, co złe w jego oczach. Dawid ulega grzechowi, nie idzie na wojnę, pozostaje, ulega lenistwu i ma miejsce grzech. Ale Dawid się nie załamuje, Dawid żałuje. Dawid mówi w tym wersecie 13, 12, 13, druga Samuela 12, 13, Dawid mówi, zgrzeszyłem wobec Pana. Dawid ogołocony, Dawid uniżony, skromny Zgina kolana przed Bogiem Ten wielki król, wielki przywódca Oddaje się miłosierdziu Bożemu Jest świadomy swoich grzechów Żałuje, zgrzeszyłem wobec Pana I wtedy powstaje ten psalm pięćdziesiąty pierwszy Psalm 51, którym modlimy się jako Kościół zawsze w piątek. Psalm 51 to jest modlitwa Dawida po tym grzechu, kiedy upadł, kiedy zgrzeszył, dopuścił się zbrodni. I to jest psalm nie tylko uniżenia przed Bogiem. Nie tylko żalu, skruchy Ogołocenia Przed Panem Ale pamiętaj, że to jest zawsze Psalm odbudowania Każdego z nas Przez miłosierdzie Boże To jest psalm, w którym Bóg Cię odnawia Odbudowuje na nowo stawia na nogi i możesz nawet codziennie tym psalmem się modlić i zaczynać dzień kiedy Ty pokornie stajesz przed bogiem mówisz zmiłuj się nade mną Panie, bo zgrzeszyłem przeciw Tobie, okaż mi swoje miłosierdzie, w ogromie swego miłosierdzia wymasz moją nieprawość, tak, obmyj mnie zupełnie z mojej winy, oczyś mnie z grzechu mojego i Dawid ma takie doświadczenie i mówi skruszonym uniżonym, skruszonym sercem Ty Boże nie pogardzisz i ten psalm zawsze nas odbudowuje, podnosi bo się uniżam przed Panem i Dawid tutaj jest ogołocony ze wszystkiego on jest jakby w Betlejem uniżony, ogołocony można powiedzieć, że on tutaj jest w proszku i, i zobaczmy, że on tak bardzo przemówił swoim uniżeniem, żalem, tym upokorzeniem po grzechu, że jest do dziś uwielbiany przez Żydów. Uwielbiany, kochany. Wielki przywódca i pasterz, chociaż tak bardzo zgrzeszył, a jest uwielbiany, bo miał ten czas. Miał postawę serca skruszonego, żałującego po grzechu i wiarę w to, że Bóg go nie zostawił, że Bóg go nie zawiedzie i że go nie opuści. Tego uczy nas wielki Dawid i on idzie dalej powstaje przez miłosierdzie Boże, to jest sakrament pokuty, pojednania, to jest ten moment, kiedy zginam kolana przed Bogiem i mówię, przebacz mi Panie Jezu, przebacz mi wszystkie grzechy, odbuduj mnie, podnieś mnie, odnów moje życie, skruszony jestem, uniżony, jak w proszku, nic nie wiem, nic nie widzę, nic nie mogę, to jest doświadczenie Betlejem, kiedy Ty jesteś w tym ubóstwie pustej groty, i wszystko oddajesz Panu. Amen. Amen. On po tym grzechu przeżywał ból w swojej rodzinie, bo trochę się życie poplątało jego dzieciom jego synom, poplątało się w wyniku tych różnych perturbacji relacje w rodzinie, on widział to synowie na niego nastają, buntują się przeciwko niemu, w jednej rodzinie dochodzi do takiej agresji, zamieszek, ale co robi Dawid widzisz, on się nie zniechęca, on wie dalej że Bóg jest z nim i go kocha i on uczy nas również tego, że nawet jeśli w rodzinie Dzieci nie wierzą, dzieci pogubią się Między dziećmi będzie coś nie tak, tak jak w rodzinie Dawida Gwałty, bunty, przemoc, a Dawid idzie dalej, się nie zniechęca On jest wierny Bogu do samego końca, bo on po tym grzechu już nigdy nie odchodzi od Pana Zobaczcie, jaka lekcja wiary U Dawida, amen. amen Czwarta osoba to Eliasz Potężny, może najpotężniejszy Z wszystkich proroków Starego Testamentu Pierwsza Księga Królewska Pokazuje nam Człowieka pełnego wiary Eliasza Potężnego proroka Jak ogień Proroka, który czyni wielkie cuda, znaki, obrońca monoteizmu w czasach, kiedy naród odchodzi od Boga. Czczą Ala, fałszywi prorocy, bożki, pierwsza księga królewska Pokazuje nam właśnie odejście narodu, niewierność Salomona, syna Dawida Pokazuje nam niewierność całego ludu, który daje się zwieść i w tym kontekście Bóg powołuje proroka Eliasza, proroka jak ogień, proroka, który ma potężną wiarę, który wskrzesza, który czyni cuda, znaki. Znamy to opowiadanie z osiemnastego rozdziału pierwszej Księgi Królewskiej. Kiedy dokonuje się sąd nad prorokami pogańskimi, i w te wyniku cudu i interwencji w odpowiedzi na wołanie Eliasza, Bóg objawia swoją chwałę, objawia swoją moc, i wówczas Eliasz. Pokonuje 450 fałszywych proroków Baala i wytraca ich. Ale po tym potężnym zwycięstwie, Eliasz, prorok, zostaje dotknięty lękiem, bo ściga go królowa Jezabel. I wchodzimy w ten dziewiętnasty rozdział pierwszej księgi królewskiej. Co widzimy tam? że jest ścigany, jest osaczony, wszystko jakby przeciwko niemu z wszystkich stron, jest osamotniony. On przeżywa, ten wielki prorok, kryzys, autentyczny kryzys. Jest życiowo tak podcięty Czuje się osamotniony Czuje się słaby Jest ścigany Zaczyna się bać Słowo Boże mówi 19,3 Ratując się ucieczką Odchodzi Na pustynię Na pustynię Ale co mówi mocne to słowo Werset czwarty że jemu się nie chce żyć. Jest w takiej depresji, jest tak zdołowany, w takim dole, że widzisz wielki człowiek wiary, ale przeżywa taki kryzys, że jemu się autentycznie nie chce żyć. Co więcej, werset czwarty, on pragnie umrzeć. Wielki prorok Eliasz pragnąc umrzeć, modli się takimi słowami. Czwarty werset, 19, cztery Wielki już czas, o Panie, odbierz mi życie Widzisz? Kryzys w wierze Moment nocy, moment ciemności Eliasz mówi, nie chce mi się dalej żyć Nie widzi wyjścia, czuje się osamotniony i my na drodze wiary możemy czasem znaleźć się też w podobnej sytuacji, kiedy po ludzku ja nie wiem co mam zrobić, nie wiem co dalej boję się i widzisz po ludzku Boże nie chce mi się dalej żyć po co, to wszystko bez sensu przychodzi też diabeł, oczywiście podcina nas, odbiera nam nadzieję, tracimy Boga z oczu, jest to doświadczenie nocy ciemności, ogołocenia, opuszczenia, ale Bóg nie opuszcza Eliasza. Jest to wielka próba dla Niego. Bóg nie opuszcza i nie od, odstępuje, ale wysyła do Niego anioła. Zobaczysz potem w głębi jeszcze ten dziewiętnasty rozdział, jak Bóg wydobywa go z tego kryzysu. Bóg posyła anioła, jest karmiony, ale dalej nie chce mu się żyć Zjadł chleb, który przynosi mu anioł I dalej się kładzie On się wyłącza To jest demon wycofania Demon wycofania, który nas wycofuje z życia Żebyśmy odeszli, wycofali się Chcieli się schować, gdzieś ukryć, odejść On prowadzi właśnie do takiej depresji Ucieczki od życia, od różnych sytuacji Bóg wkracza w to życie i Pan kieruje do niego słowo. Kiedy on chce się ukryć w jakiejś tam grocie, widzisz, on mówi do niego: Co ty tu robisz, Eliaszu? W ty wielki proroku, co ty tu robisz? Ty uciekasz, ty się boisz? Co ty tu robisz? Obudź się. Bóg nie zostawia nigdy cię samego. Bóg jest z tobą, jest po twojej stronie, bez względu na to, jakie przychodzisz trudności. I Bóg odbudowuje go i zaprasza wyjść, aby stanąć na górze wobec Pana. Pan mu się objawia w ciszy, w łagodnym powiewie. Pan się objawia. I to doświadczenie jest nam bardzo bliskie, ilekroć wydaje się, że coś nas przytłacza, przygniata. Nie poddajemy się temu, ale widzisz, mamy ufać, wierzyć i prosić Pana o pomoc odbuduj mnie od, odnów moje serce Amen. Amen Piąta osoba to jest Maryja Maryja nasza matka mistrzyni wiary w pierwszym rozdziale Księgi Łukasza widzimy Maryję to bohaterkę Nowego Testamentu w pierwszym rozdziale Werset 38. Widzimy jej odpowiedź na powołanie. Ona odpowiada, oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Zupełnie inaczej niż Mojżesz, który miał wykręty, niż Abraham, który się wahał trochę. Tak, ona odpowiada krótko Niech mi się stanie według Twego słowa Bóg coś powiedział Bóg Cię powołał W chrzcie, w bierzmowaniu Na kolgocie, na drzewie krzyża Przez zmartwychwstanie Bóg Cię powołał I Ty odpowiadaj jak Maryja Niech mi się stanie według Twego słowa Twoje słowo się nie myli Ty Boże nie zawiedziesz Ty dotrzymasz słowa Jesteś ze mną Bóg na krzyżu udowodnił, jak bardzo nas kocha, do jakiego stopnia i on nigdy się już nie wycofa, bo to jest nowe i wieczne przymierze we krwi Jezusa. Maryja odpowiada postawą wiary, chociaż była podobnie jak Abraham w sytuacji, że ona niewiele rozumiała, niewiele widziała. Po ludzku. Cóż mogła zrozumieć, ma, ma 14 lat, anioł przychodzi, mówi, będziesz Matką Syna Bożego. Ona się pyta, no jak to się stanie? Jak to się stanie? A anioł odpowiada, Duch Święty stąpi na ciebie, ale się dowiedziała, wszystko zrozumiała. Duch Święty stąpi na Ciebie. Ona dalej niewiele po ludzku rozumie, ale mówi Amen. Niech się stanie, jak chce Bóg Ufam Tobie, prowadź mnie w ciemno Jest bardzo podobna do Abrahama Bardzo podobna Ufam Tobie I idziemy dalej w tym rozdziale Dochodzimy do wersetu 45 Kiedy Elżbieta spotyka Maryję I Elżbieta daje nam Jeszcze pełniejsze światło Mówi tak o Maryi Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła że spełnią się słowa Powiedziane Ci od Pana 1.45 Szczęśliwa jesteś Maryjo Bo uwierzyłaś Że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana Bóg dotrzyma słowa Bóg nie robi w Tobie eksperymentu Bóg Cię nie zawiedzie Nie opuści On nie okłamie, On jest zawsze prawdą I mówi prawdę Maryja uwierzyła Że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana i do Ciebie Bóg wciąż wypowiada słowa w Piśmie Świętym, w Piśmie Świętym, w liturgii Kościoła i te słowa się spełnią. Popatrz, masz Biblię przed sobą, cała ta Biblia spełni się. Wszystkie te obietnice, te słowa spełnią się. My mamy wierzyć Panu, ufać Panu, że to słowo spełni się. I wiara jest, widzisz, Naszą odpowiedzią Na powołanie A list do hebrajczyków W rozdziale jedenastym Przedstawia nam Cały katalog Ludzi pełnych wiary Możesz na spokojnie go sobie przeczytać Hebrajczyków, jedenasty rozdział, przestudiujesz go w domu. Zobaczysz, jak przez wiarę wszystko dokonywało się w czasach Starego Testamentu, w czasach Nowego, Nowego Testamentu. I Abraham, i Mojżesz, i Dawid, i prorocy, Gedeon, Barak, Samson, Jeftę Samuel, inni, wszyscy szli drogą wiary. Więc ten Hebrajczyków 11 rozdział jest piękną klamrą, która spina dla nas ten temat zaufania, kroczenia w wierze, aby przyjmować błogosławieństwo. Obietnice, które daje nam Pan. Bo gdy idę Zawierzeniem i drogą wiary Bóg rozlewa na Ciebie błogosławieństwo. Błogosławieństwo Abrahama, bo jest wobec Ciebie łaskawy, życzliwy, po Twojej stronie, razem z Tobą. Więc wierzę, aby przyjmować Boże błogosławieństwo. Bo posłuszeństwo Twojej wiary będzie prowadzić Cię do obfitości błogosławieństwa w Twoim życiu. Amen. Amen. Amen.